No to co, panie redaktorze? Zaczynamy? Zaczynamy, pani redaktor, zaczynamy! 15 lat polskiego podcastingu. Wow, co za data, co za czas. Tak, 15 lat, 15 lat polskiego podcastingu. Serdecznie witam dzisiaj w duecie. Przed chwilą usłyszeliście panią Agnieszkę, przed mikrofonem pan Filip i zaczynamy dzisiaj bardzo interesujący, ciekawy i niesamowity podcast o tym, co się działo. Przez ostatnie piętnaście lat. Czarodzieje, czarodzieje, po kieszeniach szklane kulki. Czarodzieje, czarodzieje, od Paryża aż do Włoch. Bądź szczerze. Ciężko mi jest zacząć ten odcinek, ciężko mi jest do Was mówić, ciężko ogarnąć to wszystko, co mam w głowie przed tym dzisiejszym odcinkiem, przed tym dzisiejszym w zasadzie montażem, bo to wszystko będzie się działo na żywo, tak naprawdę tak na, na moim Audacity. No i cóż, przede wszystkim jak już powiedziałem jest niesamowicie dużo rzeczy w głowie, które chciałbym dzisiaj zawrzeć, ale, ale wbrew pozorom nie o mnie dzisiaj chodzi. W dzisiejszym podcaście nie o redaktorkę, która przed chwilą była, aczkolwiek usłys usłyszymy ją jeszcze za chwileczkę, ale wszystkiego dowiecie się za chwilę, bo to wszystko jest takie, jak to mówił pan Kracy, psiejsko-czarodziejsko, fantastyczne i tak sobie pomyślałem, że idealnym tytułem do dzisiejszego, do dzisiejszego odcinka będzie właśnie tytuł Czarodzieje. No i stąd ten podcast muzyczny. Czarodzieje, urodziny, tak to się zaczęło. 15 lat temu Polski podcasting ma 15 lat i czarodzieje i czarodziejki bo to i byli mężczyźni i były kobiety zatem lecimy lecimy, lecimy, lecimy i zobaczymy jak to będzie Kiedy byłem słuchałem podcastów Teraz jestem duży i też słucham podcastów nie tylko dla Orów, Przemion, Polskiej Detroit. Od tego wszystko się zaczęło. I trwa, aby jak najdłużej. Dzień dobry Państwu. Minęła właśnie szósta i pora wstawać. Nie wiem, co się Państwo śniło, ale mam nadzieję, że były do słowa. Dzień zapowiada się wspaniale, chociaż z rana możliwe są lekkie zamglenia. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 17 stopni, a niebo rozpogodzi się. Po południu będzie naprawdę słonecznie. Częstotliwość wzorcowa na dzień dzisiejszy wynosi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 Że wytrzymać z nami trudno Mówią czasem ludzie obcy Ale bez nas trochę nudno Czarodzieje, czyli chłopcy Czarodzieje, czarodzieje Księżyc, dajemy za zamiast roślin Tak, dzisiaj będzie, tak już powiedziałem Psiejsko-czarodziejsko i pomimo tego, że w podcaście przede wszystkim słyszycie teraz mnie, no to będą, tak jak powiedziałem wam, goście. Ale zanim ci goście przyjdą, muszę się troszeczkę nagadać, bo od mojej 5 minut być musi. Muszę wam powiedzieć, że jestem niesamowicie podkręcony tym, co się będzie dzisiaj w odcinku działo. Jak to wszystko wyjdzie, mam chyba z cztery pomysły, jak to zrobić, ale nie chcę udziwniać, tak jak w moim podcaście było. Nie chcę za bardzo kombinować. Chciałem to prosto, zwyczajnie, najbardziej... Zwyczajniaście to wszystko sprzedać Ale powiem wam o co chodzi Bo już powiedziałem Agnieszka powiedziała 15 lat Ja powiedziałem 15 lat Agnieszka powiedziała urodziny Ja powiedziałem urodziny Ale tak do końca nie wiecie o co chodzi Bo pewnego styczniowego dnia Przyszła mi myśl do głowy Że skoro w lutym na początku roku obchodzimy piętnastolecie naszego polskiego podcastingu, to warto by coś na ten temat zrobić. A dobrze wiecie, że moja skromna osoba to jest taki ideowiec. Od dawien dawna dużo rzeczy robi. Nie będę wam mówił co, no bo, no bo to nie chodzi o mnie dzisiaj w tym podcaście. W każdym razie bardzo dużo serca przeznaczyłem dla polskiego podcastingu. Z wieloma ciekawymi, interesującymi, i niebanalnymi osobami współpracowałem. Po prostu... Zrobiliśmy kupę dobrych rzeczy no i warto by to jakoś tak podsumować no bo ja taki jestem typ poznański, że jeśli się coś zaczyna to musi być początek, rozwinięcie i zakończenie i nie mówię, że dzisiaj jest zakończenie, aczkolwiek polski podcasting który teraz jest, jest zupełnie, zupełnie inny od tego jaki był ten 15, nawet 10 lat temu ale to nie znaczy, że jest gorszy, lepszy, jest po prostu inny i dzieje się, dzieje, w każdym razie już niedługo w kolejnych odcinkach będzie takie podsumowanie jak polski podcasting wygląda, kto wie, może nawet w polskim radiu coś usłyszycie, na razie nic wam nie mówię ale tak właśnie wyszło że z styczniowego dnia napisałem maile do ludzi którzy stworzyli ze mną ten podcasting i napisałem wiecie co znacie mnie, nadaje się, wy też się nadajecie zróbmy coś razem, przyślijcie mi co myślicie o tym co się działo przez, to, przez te ostatnie 10, 15, 5 lat i zrobimy z tego audycję i tak się stało, że ludzie powoli zaczęli nadsyłać dźwięki i serce rosło no bo pomimo podziałów, które gdzieś tam nas czasem toczą, pomimo tego, że nie wszyscy się kochamy, nie wszyscy się lubimy i różnie było, to jednak ludzie y, zaczęli przysyłać i pisać. Fifi, bardzo fajny pomysł, coś ci wyślę. Fifi, coś zrobimy. Y, Filip, świetny pomysł, coś nagram. No i ludzie nawet, y, z którymi nigdy fizycznie się nie spotkałem, y, przysłali mi dźwięki. Większość tych ludzi znam osobiście, z którymi zaraz się spotkacie, ale są osoby, które znam po prostu tylko ze słyszenia. Ale to nieważne, czy ze słyszenia, czy tak na żywo, czy inaczej. Ważne, że są w dzisiejszej audycji. Ważne, że wciąż się nadają. Ważne, że pamiętają i tworzyły ten cały nasz polski podcasting. Zatem dzisiaj zapraszam Was na audycję, która jest dla mnie mega ważna i nawet troszeczkę mi się teraz głos, tak powiem, że wzruszyłem się nawet leciutko. Łzy może nie lecą, ale tak patetycznie troszeczkę mi się teraz głos ułożył. No i chciałem Was zaprosić na audycję, w której wystąpi kwiat polskiego podcastingu. Ludzie, którzy to zaczynali, ludzie, którzy to tworzyli, ludzie, którzy można by powiedzieć teraz to kończą czyli nowy na narybek. A co ważniejsze, cieszy mnie to niesamowicie, do tego podcastu dołączyli ludzie, których nigdy nikt nie słyszał. To w angielskim by to nie przeszło, bo takie potrójne przeczenie. Um, czyli słuchacze, słuchacze, którzy oddali także swój głos. No i cóż, lecimy z tym wszystkim. Nie chcę się tutaj za bardzo wzruszyć i... Och, no nieważne, w każdym razie czarodzieje, czarodzieje. Księżyc dajemy za roślin i dzisiaj właśnie każdy taki głos, który usłyszycie jest takim księżycem gwiazdą z nieba, który jest dla mnie ważny, który jest dla was prawdopodobnie warty zauważenia, interesujący, no bo przez te 15 lat, które bardzo, bardzo szybko minęło, bardzo wiele się stało. Zatem zaczynamy troszeczkę... Przewrotnie, trochę od początku, od końca, od tych, których już nie ma, ale od tych, którzy wciąż gdzieś tam mimo wszystko są. Boże, co za monolog, ale już więcej, więcej już nie będę. Tak gadał. Zatem lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Polski podcasting, 15 lat. Podcast nie tylko dla orłów oraz zaprzyjaźnione podcasty, które usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że się nadajecie. Dobrze, że was słucham. Witam wszystkich telefonów przy radiobiornikach i podaję nasz program, pogrom, przepraszam, nasz program na jutro. Była wiosna. Kraj powoli przebudzał się po zimowym śnie. Ozimina już dawno przebiła się przez resztki śniegu. słońce roztopiło większość lodów, a kra spływała po rzekach. Wszystko szło idealnie. Statystyki rosły, wskaźniki wyglądały na optymistyczne. To będzie piękny rok. To będzie świetny rok. Witam państwu serdecznie, serdecznie To podcast, podcast ten ten film, Zapraszam do Dobry wieczór Państwu serdecznie. Witam wszystkich przy radiodbiornikach, przy wszystkich urządzeniach wydających dźwięk, które umożliwiają Państwu słuchanie mojego podcastu. E, witam wszystkich, masa krytyczny Mówi do Was Martin z Krakowa. Zagrywamy nasz podcast w Lublinie. Jest to chyba pierwszy polski podcast, jaki ukazał się w sieci. E, zapraszam. Tu podcast Polskie Detroit. Zapraszam do słuchania. Nasz adres internetowy www.polskiedetroit.com. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Witam w tym Cast Showdown. Ja nazywam się Bartuszki Maszewski i od dziś ale regularnie będę starał się dostarczyć Wam trochę świeżych wiadomości i również świeżej muzyki. Liczka z nazwiskiem Piotra Kaczkowskiego jest już na miejscu, na stoliku. Tuż za stolikiem plakat z nową znowioną książką Przenika panie Piotr Kaczkowski. Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów. Z naszych bogatych doświadczeń możemy Wam przekazać niewiele. No tyle, tyle ile możemy. Zacznijmy od początku. Moja przygoda z podcastem, a właściwie podcastowy epizod to niezapomniane chwile. Wtedy świat był jeszcze naprawdę w porządku, a forma audycji nagrywanych w domowych warunkach była bardzo procochłonna i trwająca godzinami. Wiosną 2006 roku wszystko się dla mnie zaczęło. Pierwszy podcast, jaki usłyszałam był Polskim Detroit z Łukaszem Witkowskim tak? ze wspaniałym Łukaszem Witkowskim z którym bardzo szybko nawiązałam serdeczny kontakt Łukasz miał i ma chyba do tej pory wspaniały męski głos krótko potem odkryłam podcast nie tylko dla Orłów, który mnie do końca oczarował to było to na luzie, z humorem no ale też z nutką smutku i melancholii e, długie odcinki Filipa z Irlandii wtedy e, naprawdę e, do końca oczarowały mnie Arek i Zuza to też były wtedy mocne głosy, nieodłączne głosy, nie tylko dla orów podcastu. No i niezapomniany Hochlander, czyli Przemek, mój ulubieniec. Pierwsze spotkanie mieliśmy w maju 2006 roku, jak to już dawno w Amsterdamie przekroczyło wtedy moje wszystkie oczekiwania, to spotkanie a wzięły w tym spotkaniu udział podcasty podcast Gauda Darek Hochlander Przemka ekipa nie tylko dla Orłów i mój Samosia nie mogliśmy się wtedy nagadać czas zleciał bardzo szybko ta, ta sobota to chyba była sobota jak się spotkaliśmy 13 maja zdaje się, um, a wszystko zostało wtedy nagrane i dokładnie wykorzystane w odcinkach poszczególnych e, podcastów. Później nastąpiły spotkania u mnie w Niemczech, Düsseldorf nad Renem, Hadrian, e, którego poznałam przez mój podcast, e, wspaniały przewodnik po Altszacie e, i Düsseldorfie bez jakiegoś interesu, zarobku, po prostu wolność przed mikrofonem. Ale po kilku spotkaniach, um, czy też po kilku latach um, ten zapał troszeczkę zniknął. Zaczęłam nagrywać odcinki tematyczne, ale i one były dla mnie e, naprawdę e, frajdą. W sumie nagrałam ponad 100 krótkich, krótkich od podcastów. Tak, to dla mnie po prostu taki zapis e, e, jakby historii e, 2006-2016 do 2016 w języku polskim. I nadal myślę, że jeszcze powrócę do nagrywania, bo często zauważam, że są pewne sytuacje, e, które na, należałoby nagrać, Dlatego życzę z okazji 15-lecia polskiemu podcastingowi dalej tego zapału, tego luzu i mocy w nagrywaniu. A tymczasem zapraszam na moją stronę samosia.com, którą odświeżyłam tak? i e, znowu można na niej wysłuchać e, starsze odcinki ale mam nadzieję, że to nie koniec i mam nadzieję, że niedługo ukaże się nowe nagranie Samosi. Z Niemiec pozdrawia Gosia Niercho z podcastu Samosi. 15 lat polskiego podcastingu Rety, 15 lat temu nawet nie miałam pojęcia co to takiego podcast, można powiedzieć, że jestem takim podcastowym świeżakiem, nagrywam dopiero od jakiegoś półtora roku, więc tym bardziej dziękuję za zaproszenie do podzielenia się refleksją, czym ten podcasting jest dla mnie. Może trochę niestandardowo, bo mm, oprócz samego nagrywania, które teraz wydaje się no już takie proste i naturalne, no i nie omieszkam dodać, że bardzo przyjemne, to jest to dla mnie po prostu osobiste wyzwanie. Długo nosiłam się z zamiarem tego, aby nagrać w ogóle podcast. Słuchałam podcastów od jakichś 4-5 lat, przyznam szczerze, że uratowały mi psychikę, nerwy, no i też jakieś takie poczucie, że mój mózg nie umiera w bezglutenowo-pieluszkowym klimacie macierzyństwa. Kiedy zaczęłam słuchać, to właśnie podcasty pomogły mi rozwijać się, doceniać to, że nie zawsze musimy pracować nad swoim rozwojem zawodowym, profesjonalnym, czy nawet osobistym w takim standardowym formacie. Ja zaczęłam słuchać i bardzo długo słuchałam podczas zabaw z dziećmi, podczas wychodzenia na spacery i zawsze marzyłam, że zacznę nagrywać taki przekaz dla Innych kobiet. Nie kryję, że mój podcast o plotki jest mocno skierowany do kobiet, które gdzieś tam dotknięte poczuciem takiego spadku, poczucia wartości podczas macierzyństwa, kiedy wypadamy z rynku pracy, kiedy no, często utykamy w domu w tym właśnie bezglutenowym klimacie, podawania obiadków i zmieniania pieluch. Bardzo trudno jest nam się pozbierać i wrócić do tego świata przedsiębiorczości. Osobiście mm, Udało mi się i poczułam, że podcast to taki format, w którym mogę oddać światu to, co sama dostałam. Właśnie w tym formacie. Dlatego dla mnie osobiście podcast to świetne narzędzie docierania do osób takich jak ja, osób może z moją podobną historią i dawania im tego, czego mi bardzo brakowało i co właśnie w formacie podcastu znalazłam. Dlatego podcast to dla mnie bardzo intymna relacja ze słuchaczami, z osobami, które obserwują społeczność rękodzielników, twórców, mikroprzedsiębiorców, którzy usiłują i często z sukcesem prowadzą działalność w oparciu o rękodzieło. Bardzo często są to kobiety, chociaż myślę, że przekaz tego podcastu i w ogóle podcasty są bardzo uniwersalne i ten sposób na docieranie do słuchaczy to niesamowita wartość. Dlatego podcast dla mnie to właśnie taka bardzo, bardzo bliska relacja i taka możliwość powiedzenia tej drugiej osobie, która jest po drugiej stronie tego, co siedzi w środku, podzielenia się refleksją, podzielenia się tym, co do mnie osobiście przyszło w postaci może jakiejś cennej lekcji, w wpadki biznesowej, może czasem refleksji osobistej. To, co przyszło w postaci świetnego kontaktu, fajnej relacji, Osoby, która w jakiś sposób stanęła na mojej drodze. Mam nadzieję, że podcasty będą się w, na naszym rodzinnym rynku tu w Polsce rozwijały coraz bardziej dynamicznie. Mam wrażenie, że obserwujemy teraz taki boom podcastowy, więc tym bardziej trzymam kciuki za to, żeby ten podcasting w Polsce tym bardziej się rozwijał dobrze słyszeć, że to już 15 lat. Pewno format podcastu będzie się zmieniał, ewoluował. Pewno czeka nas wiele niespodzianek, jakichś płatnych propozycji, formatów, które eksperymentują, może łączą różnego rodzaju inne media i włączają je do podcastu. Ciężko mi prognozować i trochę nie czuję się na siłach, żeby być specjalistą, który mógłby tu cokolwiek prognozować. Jedyne czym mogę się podzielić, to to, że warto. Jeżeli po drugiej stronie jesteś osobą, która słucha tego i z jakichś powodów przestałeś czy przestałaś nagrywać, to zachęcam, powróć do tego. Myślę, że to jest coś najfajniejszy format, którym możemy dzielić się ze światem. A jeżeli nosisz się z zamiarem, żeby ruszyć ze swoim podcastem, to tym bardziej chciałabym Cię zmotywować. Dla mnie podcast wydawał się fizyką kwantową i technikaliami nie do przejścia, dopóki nie spróbowałam. Okazało się, że technikalia wcale nie są takie trudne. Zawsze można poprosić kogoś o pomoc, a później samemu po prostu nauczyć się tego, puszczać to dalej w świat i pomagać innym. Ale tak naprawdę liczy się to, co mamy do powiedzenia format podcastu, który często jest audycją cotygodniową, zmusza mnie osobiście do takiej samodyscypliny. Pomijam już sam fakt, że dosyć dużo trzeba się napracować nad edycją lub po prostu znaleźć środki na to, żeby to zlecać, ale bardzo często skłania mnie do refleksji, do takiej uważności, śledzenia tego, co dzieje się w środku, zapisywania ważnych myśli, żeby przypadkiem nie uciekły, bo wiem, że mogą być świetnym materiałem na kolejny odcinek. Do tego też Cię zachęcam. Nawet jeżeli nie planujesz nagrywać, to zachęcam Cię do słuchania. Po drugiej stronie jest bardzo wielu świetnych twórców. Kwestia tylko ich znaleźć i włączyć podcast na Twojej ulubionej aplikacji. Do usłyszenia mam nadzieję. Do usłyszenia w podcaście Oplotki. Dzięki film za zaproszenie. Tu radio, przepraszam, To podcast. Nie tylko dla orów. Tak, kobiety na początek. Kobieta, która to zaczynała, czyli Gosia z podcastu samosia.com. No i przepiękna. Agnieszka z podcastu Łotki, z Poznania. Co ważniejsze z Poznania. Taką klamrą na początek sobie to spiąłem. Kobieta, która zaczynała i kobieta, która jest teraz nowym narybkiem. I słyszycie dwa przepiękne głosy. Agnieszki głos jest boski. Boski. Boski. Gosia też ma całkiem fajny głos. Aczkolwiek ten akcent niemiecki deutsche prawie. Tak. Zatem jak to będzie się wyglądać w dzisiejszym odcinku Pozwoliłem sobie, jak już powiedziałem, zaprosić prawie 20 osób do dzisiejszego odcinka i tak to będzie wyglądać, że będą rozmowy, monologi, czasem dialogi, to za czas jakiś. To tym, co dla Was podcasting znaczył, co dla Was znaczy, albo co może będzie znaczył, bo jak już powiedziałem, postarałem się znaleźć ludzi, którzy zaczynali, nagrywali, ale teraz już nie nadają. A są też ludzie, którzy, tak jak Agnieszka, dowiedzieli się o podcastingu, o podcastach dopiero całkiem niedawno i tak jak słyszeliście, głos przepiękny, temat szacowny. No i nic, tylko się cieszyć, nic, tylko się. Cieszyć. No ale cóż, były dwie kobiety, teraz e, mężczyźni. Zapraszamy. Marek, Martin i Łukasz. Dlaczego by nie? Czyli stary, dobry polski podcasting. Zapraszamy. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla orłów. Każe mi się wierzyć w tę prawdę życiową, że o powodzeniu decyduje charakter, poczucie humoru, dzięk. To jest teoria, a życie pokazuje co innego. Cóż mi z tego, że szanuję się, nie zawieram łatwych znajomości, prowadzę życie pokutnicy i czekam na królewicza z bajki, skoro on nigdy nie przyjdzie? Po prostu dlatego, że królewiczów już nie ma. Są natomiast zwykli chłopcy, którzy chcą wesoło i łatwo żyć i którzy podrywają dziewczęta zamiast je zdobywać. Góra się kłania z byłego podcastu Podnośnik Filip prosił mnie, abym kilka słów powiedział o starych czasach, które już no, nie wrócą nie ma takiej szansy no i jak to się zaczęło podcast amatorski, podcast który kiedyś nagrywałem to była przede wszystkim dobra zabawa zacznijmy może od początku w moim przypadku Zaczęło się od podgłośni, to był podcast nowojorski, ja, Siwy i jego brat Jerry yy, zajmowaliśmy się nagrywaniem głównie w polskich restauracjach na Greenpoint, znaliśmy ich bardzo dużo, chodziliśmy po tych miejscach i mówiliśmy gdzie jest dobre jedzenie, gdzie jest niedobre jedzenie, ale po jakimś czasie drogi nam się rozeszły, zacząłem nagrywać podcast Podnośnik i nagrałem, z tego co pamiętam, ponad 100 odcinków, tematy były bardzo różne emigracyjne, dużo było o żeglarstwie, dużo było podróżach trzeba byłoby zajrzeć do archiwum co tam, yy, o czym tam było mówione, ale pamiętam, że to miałem świetną zabawę, mogłem spotykać się z, z ludźmi, z bardzo różnymi ludźmi tak jak wspomnę to były dobre czasy no ale wena się skończyła, czasy się zmieniły Ż żona dzieci yy, teraz Wszystkim, prawie wszystkim Że tak powiem Tematy się pozmieniały Dlaczego ja nie nagrywam Na więcej podcastu No przede wszystkim dlatego, że Brak weny, brak tematów I brak tych ludzi z Których znałem kiedyś Ludzie po prostu teraz Troszeczkę inaczej Funkcjonują Już nie ma tych kolorowych ludzi Typu Marian Który w bagażniku potrafi przyjechać z Kanady do, do, gdyż nie miał wizy do, do Stanów Zjednoczonych wszystkie odcinki, wszystkie wywiady które na podnośniku mogli się usłyszeć to były myślę wywiady, to były prawdziwe historie nikt oprócz Pay, który dos, zażycił sobie 50 dolarów ale o tym nie wspominam nikt nie, nie wziął, nie brał od, ode mnie żadnych pieniędzy podnośnik to było hobby a każde hobby jak, to, jak wiadomo do, do każdego hobby trzeba dopłacać, ale to była świetna zabawa i spotykam się z różnymi ludźmi mogłem spotkać się m.in. z Filipem i z Ginger i z Marcinem z Dublina pozdrawiam wszystkich czasy się zmieniły, pozdrawiam wszystkich słuchaczy po latach jeszcze czasami zdarza się, że otrzymuję e-maile od, od słuchaczy, których nawet nie znam jest to bardzo miłe i co tu mogę powiedzieć pozdrawiam wszystkich w roku, który teraz mamy 2020 żeglarstwo polecam mieć jakieś hobby gdyż rozmawiam czasami z ludźmi ludzie czasami nie mają żadnego hobby to jest bardzo, że tak powiem, smutne no ale nic, ale myślę, że słuchacze podcastów mają różne zajęcia różnymi rzeczami się zajmują poza tym tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich, nie przedłużam sytuacji. Cześć. Słuchacie podcastu nie tylko dla orów. A teraz słuchajcie podcastu nie tylko dla orów. Dzień dobry. Poproszono mnie tu, żebym coś powiedział na temat tego, że 15 lat temu Jacek Artymiak nagrał pierwszy podcast, wrzucił w lutym. I zaczął tym samym cudowne zjawisko podcastingu, którego jestem królem. I ja chciałem zdementować tę plotkę. Nie, że jestem królem, tylko że to było 15 lat temu, bo ja pamiętam jak dziś. Wychodziłem właśnie z Arki, dookoła obsychały wody potopu, a, a ja wpadłem na pomysł, że może by tak zrobić mikrofon, komputer, może jeszcze jakiś internet i zrobić podcast. Więc podzieliłem się tym pomysłem z kolegą, który miał na imię Noe, wychodził właśnie też z tej Arki i, i mówię, może by tak podcast zrobić? A on mówi podcast? Przy to już Acega Artymiak nagrał przed potopem. No i ten, no i ja się tak trochę speszyłem i, i, no i minęło dużo czasu zanim zacząłem nagrywać, dlatego nagrywam dopiero od lat kilkunastu, nie wiem ilu, ale po Jacku Artymiaku, to głównie przez to więc Jacek jak zaskoczył nas wszystkich i taka jest prawdziwa historia, a to, że polski podcast ma 15 lat, to jest mit, mit, mitologia, bo pełno jest mitów na Ziemi, tylko my nie wiemy, co jest prawdą, a co jest mitem, dlatego należy czytać Wikipedię. Wikipedia to książka mitologiczna, w której są różne historie ludzkości, które się nie wydarzyły i właśnie dlatego należy je czytać, żeby uczyć się mądrości, bo mitologia uczy mądrości. Dziękuję bardzo. Możecie mnie posłuchać na różnych podcastach, które istnieją do dziś. No. no to jest głupie zakończenie zupełnie. Ja to powinienem jakoś zakończyć. Jak się teraz kończy? Ja troszeczkę nie dorosłem do tych czasów, kiedy trzeba wszystko reklamować. I mieć. Subuj! Subskrypcja! i Wszystko! Chodzi, ja tu jestem płatną dziwką i po to istnieje, żebyś ty mógł z darmo ze mnie skorzystać. Przepraszam, jestem bezpłatną dziwką, nawet po to podcasting jest bezpłatny. No tak, to, to, to nie wiem, jak to się robi jeszcze. Ja mam jeszcze dużo czasu, jeszcze parę potopów i będę umiał. To dziękuję bardzo, do widzenia. <todgłosy> mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej słuchać rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Polecam się na przyszłość. Cześć, z tej strony Łukasz Lubiński, dla mnie podcaster, obecnie aktywny słuchacz. Czym był i jest dla mnie podcasting? Był na pewno inną formą ekspresji, nadal jest Wcześniej spotkałem się głównie z formą pisaną blogami. Podcasting dawał inne możliwości i to było ciekawe. To mnie skłoniło też do, do nagrywania pierwszych podcastów. Ale nie tylko. Była to też możliwość poznania nowych osób i ich sposobu na życie. Dzięki podcastingowi poznałem kilka osób. Z niektórymi z nich utrzymuję mniejszy lub większy kontakt do dzisiaj. Także podcasting to przełamanie barier w publicznych wystąpieniach. I dzięki temu że słuchają nas inni, co prawda w opóźnionej formie w pliku dźwiękowego, ale jednak i mamy jakiś feedback od tych osób, no to łatwiej jest też, mi, przynajmniej na wystąpieniach publicznych, bo wiem czego mogę się mniej więcej spodziewać, jakie reakcje na mój głos itd. Tak jak wspominałem, jestem aktywnym słuchaczem. W tej chwili raczej forum tematycznych aniżeli autorskich. Ale podcasting też się zmieniał na przestrzeni czasów, wtedy, kiedy ja nagrywałem, czyli jakieś 10 lat temu, może trochę dalej. Podcasting wydaje mi się był mniej rozpoznawalną formą niż obecnie. Teraz też sporo film korzysta z tej formy promocyjnej, w sumie i jakby więcej podcastów pojawia się tematycznych i dobrze podcasting się rozwija i mam nadzieję, że szybko nie wyginie. Dzięki. Podcasting, baby! Na podcasty natknąłem się bodajże w 2008 roku. Miałem wtedy 16 lat i był to trzeci rok pojawienia się polskojęzycznych podcastów w sieci. Apetyt na słuchanie miałem ogromny, to też bardzo szybko nadrobiłem zaległości i po jakimś czasie, oczywiście, jak to nieraz bywało, sam zacząłem nagrywać swoje wypociny. I kurde, podcasty, podcasting, całe to zjawisko stało się na kilka lat bardzo, bardzo ważną częścią mojego życia. W ramach mojego innego konceptu. Zresztą nieraz o tym e, wspominałem w różnych retrospektywach. Nagrałem też kilka odcinków o tej mojej takiej prywatnej, osobistej historii polskich podcastów. O tym, co w nich uwielbiałem, w sumie dalej uwielbiam. I no teraz nie bardzo mi się chce o tym wszystkim mówić po raz kolejny, tego wszystkiego powtarzać. Zresztą nawet jakbym chciał to zrobić, to bym musiał zająć całą tą audycję. O niektórych rzeczach po prostu nie da się mówić w skrócie, no bo wtedy umyka clue wypowiedzi, sens tego wszystkiego. Dość powiedzieć, że podcasty w znacznym stopniu na mnie wpłynęły, poszerzyły moje horyzonty, zmieniły podejście do życia, spojrzenie na rozrywkę. No i w, obecnie, w obecnej chwili, teraz, w 2020 roku już, dalej słucham sobie podcastów w drodze do pracy, robiąc zakupy, czy też zmywając gary, ale już znacznie mniej niż kiedyś. I szkoda mi troszkę, że już tak mało zostało aktywnych podcastów amatorskich, takich autorskich, takich no wiecie jakich. I w sumie, no to mimo to, że moja przerwa w nadawaniu nieco się przeciągnęła, to wciąż noszę przy sobie nagrywajkę. Tak, nazywam się Paweł Duraj i no właśnie, do szybkiego usłyszenia. Cześć! Mówię jak z podcasting.pl Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Filip, ale ty pierdolisz. Taka myśl przeszła mi przez głowę, jak kończyłem czytać maila od ciebie i chciałem zauważyć, że w tym momencie nie jestem atrakcyjną, bądź też nieco mniej atrakcyjną blondynką, która się obudziła w twoim łóżku. Yy, w sumie nie wiem nawet, do czego to do czego ta myśl tak bezpośrednio nawiązywała. Po prostu takie odniosłem wrażenie w momencie, kiedy, kiedy znowu zacząłeś mówić o tym, że, że czasy się zmieniły, jeśli chodzi o podcasting, że nie wygląda on już tak jak kiedyś, że coś się kończy w ludziach, tym i w nas, którzy ciągle próbujemy ciągnąć i ciągniemy podcasting w takiej formie, w jakiej był kilka lat temu. Czy to dobrze, czy to źle? Nie tylko dla Orłów, trochę inne nudno. Czarodzieje, czarodzieje. Tak, Marek, Martin, Łukasz. I dodałem Pawła jeszcze, bo tak mi się idealnie wpasował do tego monologu trzech przystojnych, atrakcyjnych. No i znalazłem jeszcze jakieś stare nagranie Pawła, które dołączyłem, które idealnie pasuje do dzisiejszego podcastu. Zatem czarodzieje, czarodzieje. No i jak myślicie? Da się słuchać? Podcasty autorskie to przede wszystkim da się słuchać, to przede wszystkim męskie głosy, bo tak to było na początku. Czy da się słuchać polskiego podcastingu jeszcze dzisiaj? Chyba tak jak Paweł powiedział, że jest to zupełnie inne, jest to zupełnie różne od tego, jak to było za naszych czasów. Podcast autorski w zasadzie już nie istnieje. A z Pawłem trudno się nie zgodzić. Zresztą z Pawła darzyłem bardzo dużą atencją, bo nie dość, że z nim spałem kiedyś u Martina w domu, to był takim moim, jakby można powiedzieć w terminologii Star Warsowej, padawanem. Gdzieś tam na mnie patrzył, gdzieś tam mnie podglądał, robił podobnie jak ja. No i też mu pomagałem dużo i graficznie i nie tylko, i różne inne rzeczy, więc, więc darzyłem go wciąż, darzę dużo estymą. Teraz już niestety spadnie będziemy, bo Marzony niedawno się ożenił. No ale wiecie, co zostaje między podcasterami. Zostaje między podcasterami, nie będziemy tutaj mówić. No i cóż, troszeczkę czas podkręcić tempo. Agnieszka Ginger, z którą miałem przyjemność nagrywać parę lat. Naprawdę pierwszy taki mocny głos polskiego podcastingu, no bo pierwszym głosem takim cieniutkim Nurfit była nasza kochana Gosia Margo. Były tam potem jakieś jeszcze drobne historie, ale teraz nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, w każdym razie Aga weszła z dużym przytupem do polskiego podcastingu, między innymi przede wszystkim to była w moim podcaście, nie tylko dla orów. No i posłuchajmy, co Agnieszka ma do powiedzenia, a potem taki miks, czyli podcast na szagę, czyli też takie moje dziecko, Bartek i Dorota. Zresztą miałem ostatnio przyjemność być na ślubie Doroty, jeśli mówimy o tych ślubach i różnych innych takich rzeczach. No i cóż, Bartek w Holandii, Dorota gdzieś pomiędzy Poznaniem a Szczecinem. Zobaczymy, co z tego będzie. A potem, a potem posłuchajmy Skórę, który, także Filip, który, który bardzo ciekawie interesująco powiedział, co on o tym wszystkim myśli, czyli kolejna trójeczka. Wcześniej była trójeczka, która była czwóreczką, a teraz trójeczka. para mieszana oraz Skóra, który wszystkie podcasty o horrorach zna na pamięć. No i nie tylko. W każdym razie to jest taki dobry polski podcaster starej daty z dużą atencją do montażu, z dużą atencją do tego, co mówi, z dużą atencją, jak to wszystko ma porządnie, porządnie Wyglądać. Zatem dziękuję Wam za te wszystkie dźwięki i lecimy dalej, lecimy dalej, 40 minut. Może zmieścimy się w godzince, chociaż jeszcze najlepsze. Może nie najlepsze jakościowo, ale najlepsze przygotowałem dla Was na sam koniec. Coś, czego sam się nie spodziewałem i kiedy dostałem maila od tej osoby, naprawdę serce mi się rozgrzało. Zatem lecimy, lecimy, lecimy i cóż, trójeczka już powiedziałem. Agniesia, para mieszana i pan horrorowiec. Lecimy. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orów. No, proszę Państwa, a teraz... 15 lat polskiego podcastingu. Wow, co za data, co za czas. Nigdy bym nawet nie, nie wpadła na to, żeby śledzić w ogóle, ile mamy, ile mamy podcastingów w Polsce i jak długo to w ogóle trwa. Siedzę sobie na ławeczce, siedzę sobie w ogrodzie, popijam kawkę, wszystko jest fajnie i oczywiście przy laptopie um, dostaję maile, odczytuję je i tak dalej. I nagle co widzę? Widzę maila od naszego ulubionego redaktora, 15 lat polskiego podcastingu. Mówię wow, nie sądziłam. Bo wiecie, to trochę jest tak, że jak um, ktoś mi mówi, że 20 lat temu siedział na ławce i nie wiem, żłopał jabola czy cokolwiek, to ja sobie myślę, wow, w latach 80. też mieli jabole, rewelacja. A to się okazuje, moi drodzy, że nie. Że 20 lat temu to nie było w latach 80. -tych. 20 lat temu, moi drodzy, to był rok 2000, to było od millenium. To był czas, kiedy my wszyscy myśleliśmy, że powróciliśmy do przyszłości razem z um, Mortim. Um, to były czasy, kiedy generalnie no, już byliśmy dorośli, że nie wiem, kto nas słucha w tej chwili, ale no, ja już byłam w miarę dorosła. Milenium to było niesamowite. A, a w mojej głowie 20 lat temu to są lata 80. więc jak otrzymuję maila i ktoś mi mówi, że 15 lat temu coś się wydarzyło, to ja sobie myślę, wow! Ja, kurczę, dzieckiem byłam. Rok 1985, a to się okazuje, że nie. 2005. Byliśmy partnerami w podcaście Nie tylko dla Orłów. Byliśmy partnerami pod tym względem, że oczywiście kolega redaktor był głównym e, kolegą redaktorem, a ja wpadałam na chwilę e, pogadać o różnych rzeczach. Bardzo dużo się w ogóle wydarzyło w tamtym czasie. To był tak świetny czas, bardzo, bardzo mile go wspominam. W ogóle budowanie podcastu, branie udziału w podcaście, to wszystko jest naprawdę, naprawdę fajne i trochę mi, muszę przyznać, trochę mi tego brakuje. W każdym razie, kochani, 15 lat polskiego podcastingu. Według mnie to jest naprawdę szalenie ważna data i taki naprawdę dobry jubileusz. Życzę sobie, żebyśmy nagrali kolejny taki jubileuszowy odcinek za 5 lat na 20 dwudziestolecie. A z tego miejsca chciałabym podziękować Tomawkowi, chłopakom z Brooklina, no i oczywiście Filipowi Dawidzińskiemu z podcastu Nie tylko dla Orów. Za to, że jesteście, za to, że jesteście tacy fajni i za to, że współtworzyliście ten mały odcinek polskiego podcastingu, um, który według mnie jest bardzo, bardzo ważny. Pozdrawiam bardzo serdecznie jak zwykle. Kochani, trzymajcie się, mwa. Cześć, Dorota i Bartek. Kiedyś nagrywaliśmy podcast na szagę. To było w roku 2007. I teraz tak się stało, że jest naprawdę na szage. I już nie nagrywamy, jakbyście się nie zorientowali. O czym był ten nasz podcast? O, to, o tym, co nam ślina na język przyniosła i... W porównaniu do współczesnych podcastów, tak się teraz słucha, to jest pełna profesjonalka, a my, to tak na... No tak z marszu nagrywaliśmy. A dokładnie z marszu, spacery były? Spacery. Na schodach siedzieliśmy, tak. rozmawialiśmy. W kinie byliśmy? Tak. I były to bardziej podcasty, co nas w danym momencie interesowało. Albo wkurzało. Albo wkurzało. Tak. Te się cieszyły z większą popularnością. No, było to zajęcie bardzo niszowe. Y -y, dokładnie. Szczególnie w damskim gronie. Miałam tylko jedną koleżankę. No i jeszcze tam był pierwszy podcast gdański. Tam jeszcze tam było chyba jakaś kobieta, dziewczyna. Mhm. Tak mi się wydaje. Tam był no. damski głos. I to wszystko czasami u Filipa się pojawiały. Tak. E... Tak, tak. Dużo błogosłów. Ale zauważ, e, czego nie robimy tym razem? Nie, się, e, czy nie, co? No, nie śmiejmy się. Nie, no nie śmieję się, zawsze. Pozwalam ci mówić. A to swoją drogą. No właśnie. E, a czy był dla ciebie podcast? A, dla mnie? Ja takie jakieś inne ciekawe hobby też pretekst do spotkania się. Poznaliśmy paru ciekawych ludzi. Żeby tylko paru. Żeby tylko, właśnie. Tak muszę powiedzieć, że to był Doroty pomysł, bo Dorota najpierw odkryła Filipa i, i te wszystkie podcasty. I ona mi tak e, dziurę w brzuchu wierciła, żeby choć nagramy, chodź nagramy, chodź nagramy. Mówię, dobra, dobra, dobra, dobra. No i minęło trochę czasu i się zgodziłem. Oj. Eee, I nagrywaliśmy. Ale to no. był fajny czas, te spotkania i to wymyślanie i yy, no regularności nam zabrakło. I, i, no, i to... te... Ale 50 ponad odcinków wyszło. No trochę tego wyszło no. i nawet byli ludzie, którzy tego słuchali. Co my I, nawet komentowali. I komentowali. I komentowali i to było naprawdę zaskakujące. Ale zobacz, wiesz, czego nie było wtedy? Hejtu nie było. Nikt nie było nikt hejtu, nikt hejtu? Nikt nas nie hejtował. No, no nic to, to co? Przys przy przyszłym podcasterom życzymy dużo wytrwałości, cierpliwości, systematyczności. E, tak. E, przeczytania przykazań e, dobrego podcastera, zanim zaczniecie nagrywać? E, nagrywać. I tak do serducha sobie wziąć. E, I co? I Pozdrawiamy wszystkich podcasterów, którzy nagrywali w tym samym okresie, co my. Tak. E, e, I tych, co wytrwali do dzisiaj. I tych, co wytrwali. Filipie. pozdrawiamy Ci serdecznie. Dziękujemy za użyczenie anteny. I co, to by było chyba na tyle? Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Cześć. Bartek, Dorota i podcast. Na szagę. Dla Filipa nagrałem początkowo długą, 11-minutową wstawkę, którą oceniłem po czasie jako zbyt personalna, zbyt wylewna. Zbyt osobista, zbyt przesycona żalami o stracony podcasting i sytuację, którą nie chciałbym, żeby wyglądała tak, jak wygląda, więc podsumuję bez żadnych dygresji i powiem krótko. Róbmy swoje. Nagrywajmy podcasty takie, jakie chcemy i takie, jakich chcielibyśmy słuchać i słuchajmy podcastów tych, których chcemy słuchać. Do, no, ja chciałbym słuchać różnych podcastów, ale jeszcze nie ma takich podcastów, dlatego mam nadzieję, że podcasting będzie się jeszcze rozwijał. I na razie słucham tych podcastów, które sprawiają mi przyjemność. Nie będę ich wymieniał, żeby tutaj nie robić jakiegoś podziału, ale myślę, że jeszcze wiele mi brakuje w podcastingu i jest miejsce do zagospodarowania, ale na pewno... Jeżeli za podcasting Będziemy się brać Znaczy nie mówię my Tylko jeżeli będą się brać ludzie Albo jest podcasting Albo ktoś tam nagrywa podcasty To ja też zrobię podcasty, Ja też zrobię podcast, żeby swoje, Wesprzeć swoją działalność Która w ogóle nie jest związana z Osoba ta jakby nie ma miłości Do radia, do podcastu to wydaje mi się, że to jest to, to jest właśnie łatwe do wyczucia, że aha, to jest jakaś taka może komercja, zabieg biznesowo-marketingowy i to czuć. I mam nadzieję, że nawet jeżeli ktoś sięga po ten podcasting i taką formę, to że może go to zainteresuje tak, że po kilku odcinkach będzie wkładał w to więcej serca i pasji, no nie wiem. Z jednej strony cieszy mnie, że podcasting stał się popularny, a z drugiej strony widzę jakieś takie właśnie utylitarne traktowanie tego medium. To wynika pewnie z tego, że ja pamiętam czasy, kiedy za podcasting sięgałem dlatego, że po prostu w radiu nie mogłem się odnaleźć i nie mogłem się dostać. Dlatego takie romantyczne spojrzenie to jest, że a, no tak, panie, kiedyś to było, kiedyś to było, żeśmy nie mogli, w radiu to się pracowało, jak się miało znajomości, nie? A podcasty mógł każdy nagrywać. No, i teraz też może nadal nagrywać je każdy, ale więcej ludzi się dowiedziało, że każdy może nagrywać i rzeczywiście więcej ludzi to robi po prostu. I jak robi to więcej ludzi, no to trudniej jest znaleźć coś pasującego dla siebie, bo więcej jest i dobrych podcastów jest więcej i również więcej jest tej magmy, tej gumy do rzucia, którą musimy przerzuć, żeby znaleźć coś ciekawego dla siebie. Więc właściwie moja opinia i moja wstawka jest bez konkluzji. Po prostu ja nie chcę nic się wypowiadać na temat polskiego podcastingu. Róbmy swoje i próbujmy się cieszyć tym, co robimy i czego słuchamy. I tyle na dzisiaj ode mnie i do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żarłok TV na YouTube. Żarłok Ha! Rewelacja! Podcast nie tylko dla orłów. Tak, redaktorka Agnieszka, czyli gusząca Ginger. Jej boski głos, który miałem przyjemność w moim podcastie nie tylko dla orów, mieć przez dłuższy, dłuższy czas. No bo jak mówił Arek, którego tutaj bardzo pozdrawiam, zwany tak ze Szczepanem, nawet najlepszy monolog nie jest w stanie dać rady najzwyklejszemu dialogowi. Dlatego ściągnąłem Agnieszkę, żeby te subki, te suby i te wszystkie inne lajki, chociaż za naszych czasów tego nie było, mówiąc szczerze, w każdym razie... Dobrze było, dobrze było panią redaktor gościć. Potem Bartek i Dorota w takim kawiarnianym wejściu. No i na końcu przed chwilą słyszeliście największego potwora z Greda i nocnego czarodzieja horrorów, czyli skórę. Z jego boskim, boskim głosem. No i cóż, lecimy dalej, lecimy dalej i Agnieszka, którą przed chwilą wspomniałem, napisała mi na mankiecie Filip, puść jeszcze piosenkę chłopaków z Brooklina, więc to za chwilkę poleci, czyli pozdrawiamy Marka, którego mieliście wcześniej możliwość usłyszeć. Pozdrawiamy także Lu Łukasza Lubińskiego, który bardzo wtedy tworzył niszowy podcast Energetyka i Technika Jądrowa, bo tak się to nazywało, ale wtedy... Był chyba jednym z niewielu takich podcasterów, który miał podcasty tematyczne, bo większość z nas to były podcasty autorskie. Gadaliśmy o pierdołach, jak to mówiła Ginny przed chwilą, o dupach Maryni albo coś takiego. No i, i pamiętam, lubiłem Łukasza, bo zawsze lepiej wiedzieć więcej. A teraz, cóż, przechodzimy już prawie do samego końca. Myślałem, że się zmieścimy w godzinkę, ale nie, ale nie, ale nie. No, bo zostało nam teraz zostało nam teraz miejsce dla słuchaczy, czyli mój taki przyjaciel podcastowy, który mnie słuchał w Dublinie i potem gdzieś moimi ścieżkami razem ze swoją dziewczyną Agnieszką, którą tutaj bardzo pozdrawiam, podróżowali, pływali gdzieś po Karaibach, gdzie mnie też tam nosiło. Czyli, czyli Martin i Agnieszka, no i będzie także Piotr Werdziel, czyli taki mój osobisty słuchacz od prawie samego początku. No i to właśnie powiedziałem, że jest niesamowite, że w dzisiejszej audycji występują tak jak i podcasterzy, tak i słuchacze, których zapewnie nigdy, nigdy byście nie poznali, ale moja skromna i bardzo przekonująca osoba poprosiła, kilka słów, no i proszę, może kiedyś nagrają swoje podcasty, może kiedyś coś stworzą i może kiedyś powiedzą, że to dzięki nam, którzy właśnie w tej audycji dzisiejszej wystąpili, czyli wszyscy, wszyscy ludzie prezydenta, można by tak powiedzieć. Zatem chłopaki z Brooklina, dlaczego my nie? Troszeczkę muzyki musimy wrzucić, bo ten podkład z czarodziejami trochę już nam obrzydł, że tak powiem. No i Martin Piotr oraz y, kto jeszcze, kto jeszcze, kto jeszcze? A, Peter, z synem, którego słyszeliście na początku, ale puścimy to jeszcze raz, bo bardzo mały, taki sympatyczny dżingielek y, jeden właśnie ze słuchaczy mi y, zrobił. Czyli pozdrawiamy Pitera z Krakowa i lecimy, lecimy, no bo ile można gadać? Ile można gadać? To będzie chyba najdłuższy podcast nie tylko dla orów y, od, y, ojej, paru, paru lat. Lecimy. Cześć! Mówię Jacek jak z podcasting.pl Słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Chłopaki z Brooklyna pozdrawiają Filipowy podcast z Dublina Filipie kierowniku jak z chabowych na trzaskałeś odcinku w Bezliku Z tego powodu narcy z Detroit do iPhona zapomniał kodu. Następne dwie zwrotki przeznaczamy dla piegowatej ślicznotki. Dziewczyno sosnowca nie na tu wino, tylko makowca. No Nowym Jorku dziewkę i lotnisko, choć na Kwin się leży całkiem blisko. Jeśli was mój śpiewnie nudzi, zaraz pozdrowiem kilku dobrych ludzi. Masa jest krytyczna, Borysa zacisza. Żona w pewno jest liczna. Pozdrawiamy Jacka Artymiaka, wymieniona została dobra paka. Kończę góralskie śpiewanie. Ginger i Filipie, dobre macie podcastowanie. Podcast nie tylko dla sępów. Pozdrawiam chłopaki z drublińskich postępów. Cześć z tej strony, Marcin. Witam z Dublina. Pierwszym podcastem, jaki w ogóle usłyszałem, pierwszym polskim podcastem, to było polskie Detroit o którym dowiedziałem się notabene z telewizji. Nie pamiętam już chyba w jakimś Teleekspresie czy w czymś. Poszukałem tego w internecie i tak zacząłem słuchać podcastów. Spodobało mi się, chyba zasubskrybowałem wtedy ten feed. No i zacząłem szukać jakichś informacji na temat podcastingu w ogóle. A drugim podcastem jaki znalazłem, było nie tylko dla Orów. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest to redaktor Dawidziński z Dublina i mieszka ode mnie 20 minut samochodem. No i tak zacząłem słuchać nie tylko dla Orów, Później po jakimś czasie spotkaliśmy się z Filipem. Nawet była taka rzecz, że Filip, jak starsi słuchacze zapewne pamiętają, nagrywał swoją Road trip po Stanach Zjednoczonych a ja wtedy się wybierałem wtedy pracowałem w takiej firmie która się nazywała Blizzard Entertainment nazywa się dalej robi krygoł wodorowe wtedy poleciałem do Los Angeles na BlizzCon i stwierdziłem, że to było takie fajne co ten redaktor Dawidziński tam opowiada o tych Stanach Zjednoczonych, Arizonie o Sedonie, o Nevadzie i tak dalej, i tak dalej, dlaczego nie wziąć sobie dwóch tygodni urlopu wsiąść w samochód i pojechać a, e, między innymi śladami redaktora Dawidzińskiego z NTDO, i tak się stało polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych odwiedziliśmy wiele miejsc, w których był redaktor e, e, Dawidziński a e, przez te wszystkie lata Potem wielokrotnie jeszcze odwiedzaliśmy jedno z naszych ulubionych miejsc w Stanach Zjednoczonych, czyli Sedonę w Arizonie. Ale to taka mała dygresja no, na temat polskiego podcastingu. Wtedy był to podcast e, raczej autorski, nie nastawiony na zarabianie pieniędzy. Przynajmniej ja nie pamiętam żadnego nastawionego na zarabianie pieniędzy. E, nie wymienię tutaj wszystkich podcastów, które wtedy słuchałem, a słuchałem... Nie było ich dużo, więc słuchałem ich wszystkich właściwie, ale z tych moich ulubionych, to oprócz NTDO e, było to, e, był to zdecydowanie Podnośnik, e, Marka z Nowego Jorku, e, z którym również się spotkałem e, dwa razy w Nowym Jorku z Markiem z podnośnikiem, ale jeżeli tego słuchasz, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie i dla Wioli. Szkoda, że już nie nadajesz, bo to był świetny, naprawdę świetny podcast. Do dzisiaj mam wszystkie odcinki ściągnięte na, na chmurę. Później polskiego Detroit, ale to tak tylko jako ciekawostkę, bo fajnie było słuchać tego Polaków w tym E, najbardziej wtedy niebezpiecznym e, mieście w Stanach Zjednoczonych i jego życiu tam. I o do dzisiaj pamiętam e, kłamy Fitzpatryku. <laughs> e, później e, Papa Cafe, którego bardzo lubiłem, bo Papa opowiadał sobie e, różne fajne rzeczy, bezstrosowe, strasznie relaksowałem przy nim bardzo fajne to było, pamiętam papa siedział gdzieś tam w swojej kotłowni ogień sobie, ogień się palił w piecu, papa opowiadał różne fajne rzeczy i świetnym podcastem naprawdę super podcastem który uwielbiałem, było Retro Radio bo ja jestem rocznik 1974 więc chłopaki mówili o mniej więcej o moich czasach i co tam jeszcze, Skwara oczywiście, no nie zapominajmy o Martinie Lechowiczu którego słuchałem wszystko, co było, a bardziej niespłodne do dzisiaj chyba. A wtedy produkował niesamowite ilości podcastów, różnych, w różnych swoich podcastach, w różnych swoich projektach. Tych tych odcinków było od groma. Zawsze słuchaliśmy tego, jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, jakieś roadtripy i tak dalej. No i tak. Szkoda, że się ten e, polski podcasting... E, nie szkoda, że się rozwinął, ale szkoda, że się rozwinął w takim kierunku, bo wszystko, czego próbowałem słuchać, jest nastawione na jakieś kliki, lajki i e, niespecjalnie mi się to podoba. Ja już siebie chyba mogę nazwać weteranem słuchaczem <śmiech> podcastów, w szczególności tych starych polskich podcastów. Wtedy rzadko kto... Kiedy, kto tego słuchał, bo to było bardzo niepopularne i myśmy się właściwie wszyscy znali. Jak nie osobiście, to i słuchacze, i autorze, to przez Skype'a, to czy też przez e, spotkania osobiście. No z Filipem do dzisiaj mam kontakt, e, spotykamy się. E, szkoda, że tego polskiego, autorskiego podcastingu już nie ma. Takiego gadania o wszystkim i o niczym bez e, poglądania tylko i wyłącznie na to, jak zarobić pieniądze albo jak to sprzedać. Ważna część mojego życia prywatnego. Polski podcasting. To tyle. 15 lat minęło jak jeden dzień. Gratuluję wszystkim podcasterom, wszystkim tym, którzy wtedy nagrywali i chciałem Wam powiedzieć, że to były ważne rzeczy dla wielu ludzi. Wielu ludzi Was słuchało, mało pewnie komentowało. Ale fajnie, że byliście. Dziękuję wszystkim za a, tym, którzy wtedy nagrywali, no i życzę powodzenia tym, którzy nagrywają dzisiaj. Życzyłbym sobie jako stary słuchacz podcastów, żeby polski podcasting wrócił trochę do podcastu autorskiego. Tyle. Pozdrawiam z Dublina. Wszystkiego najlepszego. Cześć! Kiedy byłem mały, słuchałem podcastów. Teraz jestem duży i też słucham podcastów. Nie tylko dla orów, Przemion, Polskie Detroit. Od tego wszystko się zaczęło. I trwa, ode jak najdłużej. Cześć, mam na imię Piotr, znany także jako Virgil. Praktycznie nikt z Was mnie nie zna, a to dlatego, że w świecie podcastów byłem tylko słuchaczem. Podcastów zacząłem słuchać w grudniu 2006 roku, kiedy kupiłem sobie iPoda wideo no i spostrzegłem, że znajduje się tam zakładka podcast. Wypadało sprawdzić, czym jest ów podcast. Okazało się, na podcastach spędziłem setki, jeśli nie tysiące godzin w kolejnych kilku latach. Podcastów słuchałem do 2010 roku. Do moich ulubionych podcastów należała masa krytyczna Martina Lechowicza. Niezwykle zabawny podcast, którego słuchając naprawdę można się było obśmiać. Kolejny podcast, który należał do moich ulubionych, to Odwyk, również Martina. Kolejny podcast nie tylko dla orłów Filipa. No, fantastyczny podcast. Filip w początkowym okresie na, nagrywał wraz z Arkiem i z Zuzą i muszę przyznać, że szczególnie te odcinki zapadły mi w pamięć. Ale też Filip nagrał mnóstwo fantastycznych podcastów drogi, podcastów, w których odwiedzał wiele rejonów świata, fantastyczna seria Moje Miasto, kolejny mu podcast z mojej listy ulubionych to Lubię, Kiedy Pada Tomawka. Tomawka bardzo cenię za to, że tego podcasty miały niesamowity klimat i były bardzo tematyczne. Wszystko było takie mocno autorskie i mocno trzymało się tematyki danego odcinka. Kolejne moje podcasty, które uwielbiałem, to było Koczowisko Dekadencji i Kontestacja. Podcasty lubiłem przede wszystkim za to, że były niezwykle autentyczne, że było to medium, w którym twórcy Mówili rzeczy, które chcieli mówić, a nie takie, które im ktoś napisał albo kazał powiedzieć. Twórcy podcastów to byli też moi przyjaciele, bo kiedy ja słuchałem tych podcastów, to miałem 15, 16, 17 lat, czyli byłem dość młody, a twórcy podcastów byli praktycznie wszyscy 10, 15, 20 lat starsi niż ja. A tak się złożyło, że ja wtedy bardzo szybko dojrzałem i trudno było mi znaleźć znajomych, przyjaciół wśród moich rówieśników. Dlatego niezwykle fajne było to, że mogłem sobie posłuchać ludzi starszych, mądrzejszych i czegoś się od nich nauczyć. Mogłem też wraz z twórcami, którzy tworzyli podcasty drogi, chociażby Martinem w Masie Krytycznej, z Filipem z Nie Tylko Dla Orłów, czy też z Tomawkiem z Lubię Kiedy Pada, mogłem z nimi odwiedzić miejsca, których normalnie odwiedzić bym nie mógł. Opowiadali mi o nich, a ja czułem się tak, jakbym odwiedzał te miejsca wraz z nimi. Okres słuchania podcastów zapamiętam na całe życie. Twórców tych podcastów zapamiętam na całe życie. Coś, co we mnie tchnęli, też zostanie we mnie na całe życie. Dziękuję wszystkim twórcom podcastów, że tworzyliście te swoje małe dzieła. W wielu z tych audycji zapisaliście swoją osobowość ale też, że zapisaliście nieprawdopodobny klimat. Klimat tych miejsc, które odwiedziliście, klimat tamtych chwil, które przeżywaliście. Dziękuję wam, że mogłem, że mogłem z wami wtedy być. Trzymajcie się. Muszę wam powiedzieć, że miałem problem z tym podcastem. Czy podzielić to na dwie części, czy na jedną? Ale stwierdziłem, że zrobię jeden dłuższy odcinek, no bo jakby ktoś był w drugiej części, to by pomyślał, że go gdzieś tam zmarginalizowałem albo, albo po prostu przesunąłem do części drugiej i po prostu nie chciałem tego. Więc jak już słyszycie, jesteśmy już powyżej godzinki, ale myślę, że można to sobie spokojnie pociąć na kawałeczki i posłuchać po pół godzinki i myślę, że to będzie idealnie. No bo teraz przed nami trójka kuszących, miłych, sympatycznych podcasterów, czyli Krzychu Grabowski z Lublina. Taki nowy narybek, który chyba... W 2007 roku się narodził i bardzo sympatyczne takie studenckie podcasty robił. Potem będzie człowiek, który dla mojego podcastingu i pewnie dla wielu innych był wzorcem kuchennym, bo to był chyba pierwszy polski podcast kuchenny, czyli o gotowaniu. Prowadził go razem z Jackiem Kuchmistrzem, który jest, no jest kosmitą. W każdym razie będziemy słuchać Pawła Prokopowicza z podcastu Anusz Widelec, a wcześniej była Wysokogórska Baza Łodzi Podwodnych. Taki bardzo kuszący tytuł. Tak, tak, były takie podcasty. No i potem na sam prawie, prawie koniec jeden z kuszących, a może najbardziej nawet kuszący i najlepszy głos polskiego podcastingu. Nie, nie powiem wam. Posłuchajcie Pawła, posłuchajcie... Krzycha i potem posłuchajcie. Tak, tak, tak. I znowu będzie takie dobre stwierdzenie, dobry komentarz do tego, co się działo przez ostatnie 5 lat. Podobny taki komentarz, jak miał Skóra. Taki merytoryczny, całościowy, ogólny na temat tego, co się przez te nasze czasy działo. Zatem... Miało mi nie być w tym podcaście, no ale słyszycie, ciągle, ciągle coś wtrącam, no bo jestem dzisiaj takim troszeczkę wodzirejem, przerywnikiem, panem redaktorem, który łączy te wszystkie osoby, no bo mój pomysł, ale nasza idea, nasi ludzie, czarodzieje, czarodziejki, którzy bawili was wszystkim i czarowali swoimi głosami, szczególnie ten ostatni, który się dzisiaj pojawi. Pozdrawiam i lecimy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Krzysztof Grabowski z tej strony. Niegdyś podcast indywidualny sprawa jest mianowita. Mianowicie to 15-lecie polskiego podcastingu, jakoś w tym roku wypada. I w związku z czym, no, nie pozostaje nic innego jak świętować. Ja zaczynałem chyba w 2007 czy 2008 roku. No, to 12 lat bydzie. W każdym razie prawie się załapałem do samej czołówki. A w zasadzie to były w tej czołówce. Ale od samego początku można powiedzieć, że się bawiłem w całą inicjatywę. Podcast to super sprawa. Była, jest, teraz już trochę mniej zeżar branżę kreatywno-gadającą YouTube. Teraz mamy wysyp treści podwalonych z zagranicy i naczanych na 10 różnych sposobów, żeby tylko zrobić hajs na reklamach. W przypadku podcastu to było takie dosyć ciekawe, bo w zasadzie jako pionierzy nikt nie wiedział, co tak naprawdę można, więc się każdy bał tą formą, coś kreatywnie śmigał. Ja akurat narobiłem takie nagrania ze znajomymi autorskie, tak zwane No i cóż, a najciekawsze jest to, że się nas dosyć trzymam z większością z tych osób nadal To na pewno pomogło Bo było dużo pretekstów do spotkania się, jakieś takie zbliżające to było A cóż teraz? Teraz ja się już podcastem nie zajmuję Aczkolwiek, aczkolwiek czemu by nie kiedyś zupełnie z kim innym a nie do końca też się pobawić no nie w każdym razie mi podcast dał wiele Przede wszystkim trochę w montażu dźwięku się podszkoliłem Bo nie tylko w nawijaniu To mi się przydało, miałem jakąś swoją pierwszą pracę właśnie w radiu, dzięki temu Teraz robię kompletnie co innego Ale też nadal nagrywam Już koncerty tym razem Także nie wszystko poszło w las, a wręcz ten las jest piękny Teraz słyszycie mnie na łamach nie tylko dla orów, gościnnie no, coś mogę wszystkim życzyć podcasterom, słuchaczom, tych, którzy mnie pamiętają, lub nie pamiętają. No, to był dobry czas. Ja życzę wszystkim spełniania swoich planów dalszych, czy to podcastowych, czy nie około podcastowych, czy generalnie kompletnie niezwiązanych. I no, nie ma co ukrywać, na szczęście są jeszcze tacy, którzy to nadal robią, bo bez nich byśmy przepadli. Mówił Krzysztof Grabowski, podcast indywidualny. Niegdyś. Witajcie kochani, Paweł Prokopowicz, Pepe. Może część słuchaczy mnie pamięta. Prowadziłem swego czasu dwa fajne podcasty. Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych oraz razem z Jackiem kuchmistrzem podcast kulinarny Anusz Widelec. Onegdaj bardzo sławny, bardzo topowy we wszystkich rankingach podcast. Obecnie troszeczkę już zarzucony projekt z okazji właśnie 15lecia podcastingu w Polsce. Mam dla Was parę słów na ten temat. Pamiętajmy, jak to wszystko się zaczynało, ale zobaczmy, gdzie jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj takie tuzy blogowe czy, czy, czy YouTubeowe, jak powiedzmy Michał Szafrański, czy chociażby ostatnio Krzysztof Gonciarz ostro rozwijają kanały podcastowe swoje i mają bardzo duże audytorium z innych źródeł, które właśnie przyciągają do tego medium, jakim jest dzisiaj podcast. Zobaczycie, jak to jeszcze urośnie i bardzo nas to cieszy. Trochę smutnym jest fakt, że niestety podcast jest to biznes dzisiaj w bardzo głównej mierze mały z takich podcastów autorskich chociaż też są i chociaż jest ich mało to również wybijają się ponad przeciętną i też mogą zdobyć swoje audytorium jest taka dziewczyna okuniewska i ona prowadzi dwa podcasty w tej chwili są mocno na fali pewnie już o nich słyszeliście jeśli nie to sobie znajdźcie Natomiast y, bardzo jako odwiecznego sympatyka y, podcastingu i w ogóle tego zjawiska cieszy mnie to, że dziś jest to tak powszechne. Są podcasty o sporcie, są podcasty o stylu życia, o podróżach, o diecie. Dosłownie co byście nie chcieli, to znajdziecie. Podcasty o książkach. Y Naprawdę, naprawdę wszystko. Dziś tak jak kiedyś, każdy może dać głos i, i powiedzieć się w sprawach, które są dla niego istotne, o których chce mówić, na których się zna. Mało jest rzeczywiście takich podcastów bez rdzenia, bez treści, ale pewnie też gdzieś takie by się znalazły. Natomiast co warto jeszcze raz podkreślić i co jest bardzo ważne, jest to medium niezwykle bliskie, najbardziej osobiste i najbliższe medium, jakie można sobie wyobrazić, bo masz je na wyciągnięcie ręki w kieszeni. Maciej Orłoś, jakieś takie y, osoby, które już nie funkcjonują w przestrzeni publicznej, a które mają bardzo duże zasięgi, chociażby z telewizji, bo nie ma chyba większych zasięgów, jak telewizja czy radio, również zainteresowały się właśnie tym medium, jakim jest podcasting. Podcast porównywany jest w tej chwili do YouTube'a przez ludzi, którzy funkcjonują na YouTube. Tutaj możesz, Filip, wstawić tą właśnie wstawkę, co Ci wysyłałem. To jest drugi odcinek Gonciarza, tam pod koniec, jak on porównuje potęgę podcastu i swoich zasięgów na YouTube. Także ja bardzo, bardzo się cieszę z rozwoju podcastingu z tego, na jakim on obecnie jest etapie. Sam nie publikuję za wiele, gdyż jestem osobą bardzo mocno zajętą w tej chwili i mm, nie jestem w stanie obecnie tego robić. Nie mogę tego pogodzić z innymi zajęciami, którymi w tej chwili się zajmuję, ale być może, że wrócę kiedyś na y, falę eteru podcastowego i jeszcze będę nieraz dawał głos. Także, kochani, trzymajcie się, słuchajcie polskich podcastów, czyńcie dobro, jak to mówił Maciej Skwara. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich podcasterów i dla wszystkich sympatyków tego cudownego zjawiska, tego wspaniałego medium, jakim jest podcast. Podcast to medium, w którym można mówić na luzie, nie czytamy z kartki, nie tniemy, nie cenzurujemy, bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy byli kalką, Radia czy telewizji, czy byli jacyś tacy ugłaskani wyce, wycyzelowani, wycyzelowani na maksa, ile się da. Tylko chodzi o to, żeby przekazywać treści, żeby przekazywać wolne myśli, żeby dzielić się wiedzą i spostrzeżeniami z drugim człowiekiem, który odbiera te treści w wolnym i wygodnym dla siebie czasie. I to jest właśnie prawdziwa istota podcastingu i niech on rośnie dalej ku naszej uciesze i radości. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie polskich podcastów. Pa! Witam serdecznie wszystkie Orły oraz nie tylko Orły. Witam Ciebie Filipie i bardzo dziękuję za zaproszenie do fajnego projektu. Dzięki Twojemu mailowi dowiedziałem się, że polski podcasting ma 15 lat, bo nie wiedziałem tak naprawdę ile on ma. Ja osobiście nadaję od lat 10, w maju będzie 10 lat i przyznam Wam się, moi drodzy, do tego bardzo szczerze, że kiedy zaczynałem w 2010 roku cokolwiek wrzucać do internetu, to nie znałem słowa podcast. Ja nie wiedziałem, że to jest podcast, nie wiedziałem, że to ma swoje określenie, że to jest osobny żywioł, kategoria i tak dalej, i tak dalej. To były lata świetlne i wtedy wrzucało się mp gdzieś na jakieś serwery, pisało ręcznie rss -y i robiło różne śmieszne cuda, których dzisiaj chyba nawet nie umiałbym powtórzyć, nie umiałbym tego, tego zrobić jeszcze raz. Tak więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja miałem taki podcast informacyjny, w którym mówiłem co tydzień w piątek o rzeczach, które się wydarzyły na świecie z kategorii gdzieś tam około politycznych, społecznych, ekonomicznych, a które nie pojawiały się w mediach mainstreamowych i 10 lat temu to było świeże. Dzisiaj już mniej, bo dzisiaj jesteśmy zasypywani toną Nagłówków informacji, paraniusów, pseudoniusów, fake newsów, antyniusów. 10 lat temu była, była z tego fajna zabawa, i, i mam wrażenie, że yy... Nie wiem, może, może znów kiedyś stanie się, to, może znów stanie się to wartościowe. Ja póki co zrobiłem sobie malutką przerwę, jeśli chodzi o ten format, ten format nadawania i, i od paru miesięcy mam taki troszeczkę odwyk od, od opowiadania o rzeczach, o rzeczach na bieżąco. Wręcz powiem wam szczerze, czuję się troszeczkę winien, że może zawracają ludziom głowę jakimiś niuansami przez ostatnie 10 lat, kiedy powinniśmy się skupić na, na rzeczach ważniejszych, rozmawiać o rzeczach troszeczkę głębszych. Ale rzeczywiście przez te 10 lat, to jest tylko moje okno, to jest tylko, to, tylko dwie trzecie, to ja świeżak jestem w porównaniu tutaj z killerami, o których, o których nie tylko dla orów można, można słyszeć więcej o których pisze Filip w tym mailu. Tak więc prze, przez, to, przez te 10 lat rzeczywiście podcasting się absolutnie zmienił. Nie sądzę, żeby podcast autorski umarł, po prostu procentowo proporcjonalnie, tak mi się zdaje. Stanowi e, Niszę, jakąś, malutką, jakąś, jakąś malutką grupę ludzi, bo te, te kilkanaście osób, które wciąż coś robi z mikrofonami w domach, czy gdziekolwiek mogą, wciąż istnieje, wciąż nadaje, to jest wciąż te same 20 osób. No nie, nie mówię, że to są dokładnie te same imiona i nazwiska i te same osoby i tak dalej, i tak dalej ale to jest, to jest mniej więcej powiedzmy 20 osób, może więcej, może trochę mniej, ale rzeczywiście w porównaniu z tym co od tego czasu urosło, czyli cała baza podcasterów, którzy sprzedają nieruchomości, ubezpieczenia na życie, for, porady foreksowe i diety cud, no to rzeczywiście te 20 osób to jest jak, jak to mniej niż błąd statystyczny przy obliczeniach, naprawdę. Natomiast nie przejmowałbym się tym, bo słuchajcie, podcasting to jest tylko to jest tylko podcasting. Okay? Żebyśmy się, o co mi chodzi? Nie chodzi o to, że podcast, ja mam jakiś problem z podcastingiem. Ja, ja, ja mam troszeczkę problem ze stawianiem na piedestale, na pewnym ołtarzu formy. Przecież my robimy coś, coś za 10 lat może się nazywać zupełnie inaczej, może mieć inne słówko przyklejone, inne hasztagi. Nie wiem, czy za 10 lat hasztagi mogą nie istnieć. iTunes może nie istnieć. I wciąż będziemy mieli jakąś treść do przekazania. I to, to, to wiecie, to jeszcze nie zginęło, póki, póki w nas żyje jakaś myśl do przekazania. A czy to będzie podcasting, czy ktoś z nas dostanie pracę w radiu lokalnym, czy ogólnopolskim, czy zagranicznym, czy jakimkolwiek przecież to jest cały czas mniej więcej to samo. Nie? To znaczy, to, to, to jesteśmy my, to jest nasz przekaz i to jest fantastyczne. Ja jak zaczynałem, nie wiedziałem, że to się nazywa podcasting. Dopiero potem się dowiedziałem. A tak naprawdę zaczynałem gdzieś, będąc w liceum w połowie lat 90., prowadzić, współprowadzić na początku, a potem prowadzić programy w radiu komercyjnym. Najpierw studenckim, potem, potem lokalnym, które potem było przejęte przez Eskę, więc, więc, więc to był ten poziom profesjonalny. Mi tego brakowało. Mieszkałem za granicą, wciąż chciałem prowadzić jakąś audycję i chciałem opowiadać to, co, to, co chciałem opowiadać. A 10 lat temu, kiedy zaczynałem. Nie miałem innej opcji, siedziałem za granicą i stwierdziłem to muszę mieć taki mikrofon na USB i robić własne MP3 ludzie będą tego słuchać jeśli im się to spodoba. Więc tyle. To, to, tyle i aż tyle. A dopiero później, tak jak mówię, dowiedziałem się, że to ma określoną nazwę, że to trzeba zrobić w odpowiedni sposób. Minęły kolejne lata, pojawiły się aplikacje typu Spreaker czy, czy, czy, czy iTunes. Jakieś cuda, które łączą z YouTube'em, wysyłają to na iHeartRadio i Spotify'a i w ogóle robią za Ciebie połowę roboty, nad którą wcześniej ja przy każdym odcinku spędzałem 8 godzin, żeby to się wszędzie pojawiło. I w sobotę rano byłem całkowicie wypruty. Dzisiaj, dzisiaj robi się to... Automatycznie, a tu się nagle okazuje, wiecie dowiadujemy się, że mija te 10 czy 15 lat, jak w przypadku jak w przypadku tego odcinka, o którym mówi Filip w mailu, mija 15 lat, czyli, czyli cała historia Facebooka, a dzisiaj okazuje się, że, że, że na Facebooku nie ma młodych ludzi. 15 lat temu byli. Dzisiaj już ich nie ma. Dzisiaj młodych ludzi nie ma na Instagramie i, i na Facebooku. Już są na jakimś TikToku yy, i jeszcze paru na StumpChacie. Dzisiaj, dzisiaj na Facebooku są 50-60-latkowie. Babci używają Facebooka. Młodzi już tym gardzą. No bo to ich rodzice tam siedzą na Facebooku, to ci młodzi nie chcą tam siedzieć na tym Facebooku, gdzie widzą ich rodzice. To wiadomo, że się szukają natychmiast nowej skrydy, prawda? No, więc, więc myślę, że nie przejmujmy się tym, że forma, jaką jest podcasting, została z, z, znalazła, że tak powiem zapotrzebowanie i, i nie uznanie w oczach marketingowców i sprzedawców marzeń. Jeśli nam ona jest potrzebna, jeśli używamy jej i dobrze się w tym czujemy, lubimy słuchać, lubimy gadać, lubimy się wymieniać treścią, to spokojnie, moi kochani, myślę, wydaje, że to jest ważniejsze. Forma się zmieni. 16 lat temu jej nie było, za 16 lat jej też może nie być i, i, i wszystko jedno. Nie przejmujmy się marketingowcami, <grywania> nie, dajmy się, nie dajmy się zadeptać, ale też nie, nie przesadzajmy z formą. Dobra, Moi kochani, ja, ja liczę na to, że, że, że Mimo zmian, a może nawet dzięki zmianom, e, będziemy tak naprawdę mieli coraz więcej platform i, i, i dopóki będziemy mieli coś do powiedzenia, dopóki nam będzie się chciało, e, to mnie osobiście cieszy to, że te platformy się zmieniają, upgrade'ują, polepszają i, i że są już podcasty, które mają o wiele większe odsłony niż, niż programy radiowe, co się jeszcze parę lat temu wydawało całkowicie niemożliwe. Więcej osób ogląda YouTube'a niż telewizję. A ludzie już w ogóle, telewizory w domu mają tylko po to, żeby włączyć coś z pendrive'a albo, albo puścić sobie Netflixa, tak więc żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości, nie przywiązujmy się do podcastingu, bo może się okazać, że za 10 czy 15 lat będzie to już coś równie archiwalnego jak dzisiaj kasety, kasety VHS, które wciąż mają swój czar oczywiście, wiem, wiem, wiem. Moi drodzy, tak więc pozdrawiam Was i mam nadzieję, że, że usłyszymy się w tej czy innej formie za kolejne 15 lat. A tak naprawdę mam nadzieję, że będziemy słyszeć się częściej do tego czasu. Ja jestem Tomasz Agencki, prowadzę podcast Agent na stronie agentomasz.pl, pisane przez jednotę w środku. Serdecznie pozdrawiam Filipa, pozdrawiam Orły i nie tylko Orły. Do usłyszenia. Tu radio. Przepraszam. Tu podcast. Nie tylko dla Cześć Fifi. Tutaj Jędrzej Paulus. Pytałeś się mnie, czym jest dla mnie podcasting. No to... Czym prędzej odpowiadam? Jakiś Kilka lat temu zwolniono mnie z firmy, którą bardzo kochałem. Czułem się trochę jakby mnie dziewczyna rzuciła, no ale się wziąłem za siebie i stwierdziłem, że się przebranżawiam, że idę do IT. Podczas tego przebranżowienia musiałem zdobywać jak najwięcej wiedzy, no bo IT to jest cały czas coś nowego, cały czas nowa wiedza. Nikt dla mnie nie miał czasu. Dzwoniłem do ludzi, pytałem, pisałem maile, starałem się w jakiś sposób ich zainteresować również swoją osobą, no nie jestem bardzo interesującą osobą najwyraźniej, bo, no bo albo mnie wysyłali, spuszczali na drzewo, albo rzucali jakimś tam randomowym linkiem masz tutaj się poucz. No to stwierdziłem, że podcast może być takim momentem nauki dla mnie zdobywania wiedzy, a jednocześnie w tym momencie jakiegoś rozszerzenia sieci kontaktów, więc... Ja do podcastu, no ja po prostu bardzo gorąco wierzę, że muszę się uczyć i rozwijać. I do podcastu zapra zapraszam mądre głowy, ciekawych ludzi. Mam ich na godzinę, dwie, ich bardzo cennego czasu i zadaję im swoje pytania. Choćby to były najbardziej podstawowe, lamerskie pytania. Te rozmowy nagrywam i wypuszczam w formie podcastu, żeby każdy inny zainteresowany mógł po prostu się zainspirować do do tworzenia, do biznesu do nauki, do rozwoju no i, no i to jest właśnie chyba takie fajne w tym podcastingu z mojej strony dla mnie dzięki za możliwość pogadania sobie poplucia do mikrofonu Jędrzej Paulus, podcast developer wannabe i Escola Mobile podcast nie tylko dla orłów tak, tak to było Czechoł Grabowski z podcastu Indywidualni PP, z podcastu Nie o łodziach, a o okrętach. Przepraszam, przepraszam. No i jeden z lepszych głosów polskiego podcastingu, czyli nasz czarodziejski agent Tomek, który naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mnie zaskoczył tym, co powiedział, bo to taka kwintesencja tego wszystkiego, co w dzisiejszym odcinku się dzieje. No i skóra też tak więcej w ten sam y, ton uderzył, że po prostu koparował. W każdym razie lecimy, lecimy, lecimy, no bo <grym w hy> półtorej godziny. Kto to wytrzyma? Kto to wytrzyma? Ale mam nadzieję, że Słuchacie sobie to na raty. Jak już powiedziałem, nie chciałem wrzucać dwóch odcinków, bo potem ktoś by się czuł urażony, że ten jest w pierwszym, ten jest w drugim, ten jest może w trzecim. I może by, jak pierwszy odcinek się nie spodobał, to potem drugi by już nie przesłuchał, a trzeci od razu w ogóle by się nie ściągnęło. Nieważne. Koniec. Koniec. Został nam w zasadzie tylko jeden podcaster. Jeden najważniejszy. Którego zostawiłem sobie na koniec. Na koniec, bo od niego wszystko się zaczęło. I tak, jeśli słuchaliście tego odcinka dzisiaj, to słyszeliście że e, takie dżingle. Ktoś tam mówił, słuchajcie podcastu, nie tylko na orób. tutaj podcasting.pl, y, takie tam, nam, nam, nam, nam, nam, o. Tak, to był Jacek Artymiak, który z 13, może 14 lat temu nagrał po prostu dla mnie dżingle. I te dżingle mam do dzisiaj i bardzo lubię je wrzucać, bo są dobrze nagrane, dobrym głosem i proste, krótkie, przyjemne i używam ich, używam ich, używam ich zaraz sprawdzę sobie właśnie w komputerze kiedy on był nagrany do końca 10 wrzesień, 10 grudzień 2006 czyli zobaczcie zobaczcie jak dawno to było 9.45 Jacek mi to nagrywał nie wiem czy wieczorem, ale chyba rano w każdym razie zapraszam Was na podsumowanie tego wszystkiego co dzisiaj się stało Zapraszam Was na głos, który zaczął polski podcasting. Jacek Artymiak. Napisałem do niego bez wiary, ale można powiedzieć, jako ostatni do mnie odpisał, przepraszając mnie z tego, co pamiętam, czy zdążył się wbić w okienko, czy zdążył jeszcze się wbić na montaż. I przesłuchując to, co powiedział, naprawdę, naprawdę miałem pieki na polikach i... Pomyślałem, że to jest idealne zamknięcie tego wszystkiego. Wiem, że długo, wiem, że było nas wielu, wiem, że każdy miał coś do powiedzenia, ale myślę, że to jest jeden taki odcinek na 15 lat, który każdy, kto słuchał podcasty, każdy, kto chce robić podcasty, powinien posłuchać wiedzieć, że to wszystko nie do końca kręci się wokół kasy, ale też nie do końca kręci się od trzech lat, jak niektórzy na przykład myślą, że to byli ludzie tacy jak ja, jak Pepe, jak Krzychu Grabowski, jak Martin, jak cała nasza podcastofonowa i megafonowa grupa. My to gdzieś tam zaczynaliśmy i chwała za to, co powiedział Krzychu, że wciąż mamy kontakt z tymi ludźmi że jak ja napiszę maila, pomimo różnic czasem programowych, że tak się wyrażę, to jest oddźwięk. Ludzie odpisują, a fajny pomysł. Kurde, redaktorze, coś nagram. Redaktorze, co już rzucę? No i o to chodzi. O to chodzi, żeby się nadawać. Zatem nie przeciągam, nie przeciągam, bo nowo ile mogę dzisiaj gadać, bo podcast nie u mnie, ale w następnym odcinku obiecuję, będzie więcej takich technika i różnego innych, różnych innych rzeczy y, około podcastowych. Zatem dzisiaj kończę prawie moje nadawanie, ale tak sobie właśnie pomyślałem, że y, Jacek zakończy to nasze spotkanie. Dziękuję Wam za ten podcast, śmieję się do siebie, nagrywając te ostatnie słowa i dziękuję wam jeszcze raz wszystkim. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu przed mikrofonem Filip Dawdziński, podcast nie tylko dla Orów. Podcasty Oj, dużo tego było, ale nie o dzisiaj. Nie dzisiaj o mnie chodzi. Chodzi o nas. Lecimy. Lecimy i. na śmierć jego i poczęcie miał wpływ w te salskie dzieńcie. Jacek Artyna. Tu podcasting.pl Jest sobota, 12 luty roku 2005. A dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy nas słuchacie. Mam dobre wiadomości, nasz pierwszy podcast został zauważony w sieci, ogłosiliśmy jego istnienie na prl -u. to jest grupa juznetowa PL Regionalny Lublin i nasz pierwszy podcast spotkał się już z niejakim odzewem, bardzo nas to cieszy. Ja nazywam się Jacek Artymiak, nagrywał ten podcast w Lublinie i tak jak wspomniałem w pierwszym testowym podcaście wydaje nam się, że jest to... Pierwszy podcast w Polsce. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że e, mamy już podcasting w Polsce. Właśnie w ten sposób rodził się polski podcasting dokładnie 12 lutego 2005 roku. Jacek Artymiak zaprezentował swój pierwszy podcast, podcast, e, pierwszy epizod podcastu podcasting.pl Nazywam się Jacek Artymiak i kiedyś prowadziłem podcast o nazwie podcasting.pl Filip Dawidziński zapytał mnie o to, czy mogę opowiedzieć o tym, jak to się stało i dlaczego i co to dla mnie znaczyło. Bo ja zawsze, proszę Pani, chciałem mieć własną radiostację. 40 lat temu kupowałem czasopisma, w których publikowano schematy radiostacji i chodziłem do składnicy harcerskiej i sklepów elektronicznych z listą komponentów. I byłem wyśmiewany przez sprzedawczynie, które mówiły mi, że mogę kupić co najwyżej jakiś kabel albo rezystor. Moja radiostacja musiała za tym poczekać. Potem próbowałem przejąć kontrolę nad radiowęzłem w szkole i zachęcić wszystkich do słuchania muzyki heavy metalowej, co skończyło się zakazem zbliżania się do radiowęzła. Następna okazja pojawiła się 15 lat temu. Z perspektywy 15 lat, które upłynęły od publikacji pierwszego odcinka podcasting.pl, wydaje się, że było to nieuniknione. Od zawsze interesowało mnie wszystko, co nowe i nie tylko interesowało mnie to, ale chciałem o tym rozmawiać z innymi. Kto czytał moje artykuły publikowane w nieistniejącym już PIS-Kurierze, mógł się o tym przekonać um, i przeczytać, że zawsze gonię za, za nowym. Goniąc za nowym nie ma się o tym, z kim rozmawiać. Um, no i to jest problem. Który rozwiązywał podcasting. Zainteresowanie tym, co nowe, naprowadziło mnie na pierwsze odcinki Daily Source Scout Adama Curry, co skończyło się tym, że od... nabrałem odwagi, jakby nagrywać coś sam. Po pewnym czasie okazało się, że znalazło się paru zainteresowanych, paru haterów. Ja z czasem zdałem sobie sprawę z tego, że muszę zająć się swoim zdrowiem. I tworzenie podcastów zabrakło czasu i sił. Nadal słucham podcastów i cieszę się, że miałem swój udział w propagowaniu tego rodzaju twórczości. I dziękuję tym, którzy wytrwali i nadal nagrywają. To byłem ja, Jacek, podcaster czwartej kategorii. Do usłyszenia za kolejne 15 lat. 15 lat polskiego podcastu. Czy możecie w to wierzyć? Czarodzieje, po kieszeniach szklane kulki, czarodzieje, czarodzieje, od Paryża aż do Wólki. dla orów.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 do usłyszenia. Do usłyszenia. Dedykacja. Myszce, która ryknęła.